4, 24, 24 i 20. zdrowaś Mario Łaski, Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorem czekając na ostatnie.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 Tak, wiem. Ja też zresztą, jak wszyscy. Szefie, Ale jeżeli nie chcemy iść po masku, musimy wracać już teraz. Uuu. Co, Co? O, wilki! A, to i daleko! Teraz już zapóźno na odwrót. Przenocujemy tutaj w jednym z opuszczonych budynków. Eeeem. To. Ja ze Stachem rozpalimy ognisko. Do, do, dobra, Stachu. Stachu. Wodecki. Co sto? Bo Gdzie jest Wodecki? Nie wiem. <śmiech> I szedł tuż obok. Stachu, Stachu, gdzie jesteś? Cicho, Mojsze. Jan, Mike i Mojsze zaczęli gorączkowo rozglądać się w poszukiwaniu Wodeckiego.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 Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Schowajmy się w tym budynku, nie ma wybijanych szyb. Cholera, zamknięte. Szefie, tutaj. Biegiem. Ekipa Jana pospiesznie przebiegła na drugą stronę ulicy. I z trzaskiem zamknęła drzwi. Wewnątrz Mike na moment zapalił latarkę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 Hierwaj! -hi -hi -hi -hi -hi -hi -hi. Szefie, co to było? Gól? Może, no, trochę powolnie jak na gula. Jakiś chory czy na bokulawy. Nie wiem, że się przekonamy. A teraz śpimy. Jedna suma trzyma warte, zamieniamy się co godzinę. Ty wolecki na końcu. Po tym co dzisiaj powinieneś odpocząć, bo dziwne rzeczy się z tobą działy. Ja zacznę. John objął pierwszą wartę.